poszukiwania IPN. Oddziałowa komisja ścigania zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Katowicach przejęła akta umorzonego o polskiego śledztwa we wrześniu 2001 roku. Połączyła je z aktami sprawy glibickiej i zaczęła prowadzić jedno postępowanie pod sygnaturą S-74 łamane przez 01 ZK. Uznała, iż we wcześniejszych postępowaniach nie wyczerpano wszelkich możliwości dowodowych zmierzających do ustalenia sprawców tej zbrodni, jak i ustalenia osób pokrzywdzonych. Śledztwo dotyczyło zbrodni komunistycznej stanowiącej zbrodnię zabójstwa dokonanej jesienią 1946 roku w okolicach Łambinowic przez funkcjonariuszy byłego Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego na członkach Narodowych Sił Zbrojnych ze zgrupowania Bartka z rejonu Podbeskidzia. To jest o przestępstwo z artykułu 148 paragraf 1 Kodeksu Karnego w związku z artykułem drugim ustęp pierwszy ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku o Instytucie Pamięci Narodowej. IPN postawił sobie trzy pytania, na które chciał znaleźć odpowiedzi. Po pierwsze, kto odpowiada za zbrodnię dokonaną na żołnierzach Bartka? Po drugie, kto zginął w trakcie ubeckiej prowokacji? Ile osób? Po trzecie, gdzie spoczywają pomordowani partyzanci? Najpierw sprawą zajmował się prokurator Przemysław Piątek, a po nim Piotr Nalepa. Akta sprawy zgromadzono w dwudziestu obszernych tomach i pn tomy są znaczone aktami zgonów. Przeglądając je co kilka kart natrafiamy na korespondencję z Urzędów Stanu Cywilnego z informacją, iż zmarła kolejna osoba. A to świadek z Barutu, a to członek rodziny zamordowanego partyzanta, a to były funkcjonariusz UB, który mógł brać udział w operacji, Chociaż przed prokuratorem z pewnością zasłaniałby się niepamięcią. Im dalej, tym aktów zgonów więcej. Ci, którzy żyją, nie zawsze chcą mówić. Część osób obawiała się mówienia do protokołu, przyznaje prokurator Przemysław Piątek. Inni świadkowie są nieosiągalni lub zmienili nazwiska. Część z nich już nie żyje, nie figurują w centralnym biurze adresowym. Wyjechali do Izraela, tak jak Kratko i Fink. Romkowski zmarł w 1965 roku, a Czapliński w 1985. Władysław Śliwa odszedł w 1976 roku. Czesław Krupowie z pseudonim Korzeń, który był drugim agentem i razem z lawiną przeniknął do partyzantów, zginął w wypadku 17 listopada 1951 roku. Ci, którzy zostali przy życiu, są już w bardzo podeszłym wieku. Najczęściej mówią, że już nic nie pamiętają. Inni nie mają w ogóle ochoty na rozmowę z prokuratorem, jak Antonio Leksiak, były kierownik sekcji pierwszej wydziału trzeciego Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego Katowice. Z jego akt personalnych wynika, że w nocy z 6 na 7 września 1946 roku brał udział w akcji przeciwko bandzie Narodowych Sił Zbrojnych. W trakcie tej akcji wywiązała się strzelanina i Oleksiak został trafiony raz w prawą i dwa razy w lewą nogę. Przewieziono go do szpitala w Katowicach. Gdy w 2006 roku zadzwonił do niego prokurator Piotr Nalepa, chcąc umówić się na przesłuchanie, usłyszał Mam 90 lat i nie bawię się w żadne śledztwa. Po czym Oleksiak rzucił słuchawką. Później otrzymywał pisemne wezwania, na które odpowiadał zaświadczeniami lekarskimi. W końcu doszło do przesłuchania Oleksiaka w jego warszawskim mieszkaniu. W obecności wnuczki. Mając na uwadze wcześniejszą postawę, wynik przesłuchania był łatwy do przewidzenia. Oleksiak nie znał żadnych nazwisk, nazw miejscowości, nic nie wiedział o Bartku. Pamiętał tylko, że był postrzelony, ale już zapomniał, czy go za to nagrodzono, czy ukarano. IPN udało się odtworzyć strukturę oddziału Bartka i część nazwisk partyzantów. W aktach ujęto je w tabelkach. Figuruje w nich 350 osób. Zaczyna się od 1 Ananicz Mikołaj, syn Antoniego, urodzony 23 marca 1914 roku. Kończy na pozycji 350, żyłka Franciszek. Zginął śmiercią samobójczą 23 lutego 1947 roku. Jest też druga lista pomocników, czyli łączników Oddziału Narodowych Sił Zbrojnych. Pierwszy jest na niej Stanisław Bazan lekarz z katowickiej przychodni. Pod pozycją 144, ostatnią, zapisano Józefa Zawadę, syna Franciszka, pseudonim Nyłek. Zajmował się dostarczaniem informacji i żywności. IPN w 2006 roku sporządził listę żołnierzy z oddziału Bartka, którzy zaginęli. Figuruje na niej 140 nazwisk lub pseudonimów. Listę rozpoczyna. 1. Basia. Prawdopodobne imię. W ostatniej rubryce wpisano na podstawie czyich zeznań udało się ustalić tę osobę. 27 osób otrzymało status pokrzywdzonych w postępowaniu prowadzonym przez katowicki IPN. To osoby najbliższe dla tych, którzy zginęli. Bracia, siostry. W protokołach przesłuchań świadków w rubryce stosunek do stron wpisano pokrzywdzony. Antoni Biegun, pseudonim Sztubak, sporządził swoją listę zaginionych, na której widnieje 167 nazwisk. W swojej autobiografii Moje życie, mój los przedstawił listę żołnierzy swojego oddziału. Obok nazwisk pisał, skąd pochodzili i jaki był ich los, jeśli go znał. Przy dwunastu nazwiskach pojawił się zapisek, zamordowany przez UB we wrześniu 1946 roku. Wśród wymienionych są Jan Ficek, pseudonim Jamnik, Karol Maślanka, pseudonim Tygrys, Stanisław Witos, pseudonim Chłopiec, Franciszek Zawada, pseudonim Skrzetuski, Stanisława Golec, pseudonim Gusta, Roman Kowalczyk, pseudonim Kot, Stanisław Łajczak, pseudonim Wtorek, Józef Maślanka, pseudonim Borsuk, Władysław Nowotarski, pseudonim Lotny, Franciszek Talik, pseudonim Miś, Wojtas, imienia nie pamiętał, i Kozak. Dezerter z KBW Instytut Pamięci Narodowej powołał doktora nauk medycznych Tomasza Konopkę, adiunkta z Zakładu Medycyny Sądowej Kolegium Medium Uniwersytetu Jagiellońskiego, który wydał opinię dotyczącą oględzin miejsc, które mogą skrywać mogiły oraz sposobów poszukiwania masowych grobów. Rzadko się zdarza, aby masowe groby były badane tak późno po ich powstaniu. Od zbrodni na żołnierzach Bartka minęło już ponad 66 lat. Zazwyczaj odkrywki są dokonywane po kilku lub kilkunastu latach, tak jak na przykład w Bośni. W Katyniu ekshumacji dokonywano trzy lata po zamordowaniu polskich oficerów. Miejsca masowych mogił zazwyczaj były dokładnie wskazywane przez świadków. Ze względu na upływ czasu w przypadku Barutu czy Starego Grodkowa pozostają już tylko metody poszukiwawcze. Po ponad sześćdziesięciu latach zwłoki są już całkowicie, jak nazywają to fachowcy, Zeszkieletowane Szansa na konserwację ciał byłaby jedynie w Barucie, gdzie teren jest podmokły, a woda konserwuje zwłoki Georadar czy badanie oporności gruntu nie są już skuteczne w takich przypadkach Metodą dającą największe szanse powodzenia, zdaniem doktora Konopki, jest zastosowanie wykopów sondażowych Są one jednak długotrwałe i wiążą się z ciężką pracą fizyczną Prace takiej najlepiej wykonywać wczesną wiosną, kiedy roślinność nie jest jeszcze duża. Można także korzystać z metody polegającej na dokonywaniu odwiertów świdrem geologicznym. Zależnie od wielkości, to przyrząd obsługiwany przez jedną lub nawet trzy osoby. Wwierca się on w ziemię nawet do głębokości czterech metrów. Wiertło zamontowane na końcu pozwala na wyciąganie ziemi z odwiertu. Dzięki temu można ustalić, czy gleba w tym miejscu była już przekopywana, czy też warstwy gruntu są nienaruszone. Świder jest w stanie wykopać fragmenty kości czy też guziki. Z takiej metody korzystano w Katyniu. Według Tomasza Konopki największe szanse na odnalezienie mogił niosło z sobą pod lesie. To dzięki temu, że świadkowie najprecyzyjniej wskazali tam miejsce, w którym mogą spoczywać partyzanci. Gorsza była już sytuacja w Barucie. Między innymi dlatego, że jedno z miejsc, o którym mówiono, tak zwane Fesztrowe Pole, jest już porośnięte wysokim lasem. Dodatkowo jest to teren rezerwatu. Najwięcej trudności sprawiały poszukiwania na lotnisku w Starym Grodkowie, gdzie teren do zbadania był najbardziej rozległy. Tam jednak w trakcie oględzin natknięto się na miejsca, których charakterystyka wskazywała na to, że mogły kryć szczątki ludzi Bartka. Przy płytko położonych grobach na powierzchni ziemi widać niewielkie obniżenie terenu, które jest skutkiem zapadnięcia się gruntu po rozkładzie ciał. Takie miejsca porasta także azotolubna roślinność, np. pokrzywy lub maliny. Po namierzeniu grobów najpierw powinno się zdjąć górną warstwę ziemi oraz boczne, a następnie odsłonić kości tak, jak są ułożone. Prace przy grobie zawierającym 30-40 zwłok Mogą trwać nawet kilka dni. Jerzy Korwin Małaczyński, były komendant policji w Strzelcach Opolskich, który pochodzi z okolic Grodkowa, często brał urlop w pracy, by towarzyszyć IPN w poszukiwaniach. Na przełomie lutego i marca 2007 roku przeczytał artykuł w Nowej Trybunie Opolskiej. Skojarzył pewne fakty. W Starym Grodkowie mieszkała kiedyś moja mama, a dziadek do 1968 roku był tam leśniczym. Mieszkał do 1976. Mogę powiedzieć, że znam te tereny bardzo dobrze. Doszedłem do wniosku, że muszę się w tę sprawę zaangażować. Zadzwoniłem do IPN. Relacjonuję. Prokuratorowi podałem nazwiska kilku osób, które tam mieszkały od czasów wojny i jeszcze żyją. Prokurator przyjechał i przesłuchał nas. Mamy też. Wskazałem tych, których pamiętałem. A ludzie pewne okoliczności potwierdzali. Wtedy Małaczyński wiedział już o Barucie, bo był komendantem strzelcach opolskich, na których terenie leży Barut. Przez lata nie miał jednak pojęcia o tym, że obie sprawy coś łączy. Jestem przekonany, że miejscowi musieli wiedzieć, na ile zatrzymali te tajemnice dla siebie, a na ile zabrali je do grobów. Nie wierzę w to, że nikomu nic nie powiedzieli, rozmyśla Małaczyński. Gdyby w latach dziewięćdziesiątych śledztwo poprowadzono należycie, to byłaby większa szansa na ekshumację. Przez te kilkanaście lat wiele osób jednak odeszło na wieczną służbę. Jerzy Korwin-Małaczyński ma dzisiaj do siebie trochę żalu za to, że będąc komendantem w strzecach opolskich, nie wszedł głębiej w zagadkę Barutu. Wtedy sądziłem, że wszystko tam jest wyjaśnione. To miejsce jest oznaczone, co roku regularnie odbywają się tam uroczystości patriotyczne i religijne. Dopiero stary Grotków otworzył mi oczy. Opowiedział mi o tym prokurator i szczęka mi opadła, przyznaje Małaczyński. Zależy mi na tym, by odnaleźć choć jedno miejsce, w które mogliby przyjeżdżać bliscy pomordowanych i oddawać im hołd. Pi, pi, pi, piszczał co chwilę wykrywacz metalu w rękach geologa Roberta Kmiecia. To mogą być guziki z żołnierskich mundurów albo łuski lub pociski, spekulował Adam Sikorski, dziennikarz TVP Lublin, który prowadzi popularny program historyczny pod tytułem Było, nie minęło. Sikorskiego na Opolszczyznę we wrześniu 2007 roku ściągnął Bogdan Bocheński, były dziennikarz, który w opolskim urzędzie wojewódzkim zajmował się sprawami kombatantów. Na Baruckiej polanie odnaleźli zarys fundamentów stodoły, a około 20 metrów w bok, w prawą stronę, georadar wskazał miejsce, w którym mógł być wykop. Miał on rozmiary. 3 na 6 metrów i głębokość półtora metra. To mniej więcej odpowiadałoby wymiarom grobu, jakiego szuka IPN. Na monitorze georadaru miejsca zostało oznaczone na niebiesko. To znaczy, że tam Ziemia została poruszona. Nasze przypuszczenia mogą potwierdzić tylko archeolodzy, dokonując prac odkrywkowych, tłumaczył Adam Sikorski. Georadar wskazał też tzw. czerwone miejsca bo w ten sposób zaznacza mineralizację gleby. Mineralizacja to zmiana składu chemicznego gruntu spowodowana rozkładem cząstek organicznych, na przykład ludzkich zwłok. Równie dobrze mogą to jednak być śmieci. Poszukiwanie mogiły wywołało zainteresowanie okolicznych mieszkańców, którzy przychodzili do lasu. Chętnie rozmawiali o sprawie, ale niektórzy za żadną cenę nie chcieli podawać swych nazwisk. Starzy ludzie dużo wiedzą, tylko do dziś boją się o tym opowiadać, powiedział mężczyzna w średnim wieku. Kiedyś, jeszcze za komuny, dziwiłem się, gdy starsi przechodząc przez polanę żegnali się. Nie wiedziałem dlaczego. Nie było tu żadnego kościoła ani krzyża. Dopiero później ojciec mnie wtajemniczył. Ta zbrodnia musi zostać wyjaśniona. 18 września 2007 roku poszukiwania w Baruckim Lesie przerwał deszcz. Badacze wrócili jeszcze następnego dnia, by sporządzić dokumentację. Później wyniki poszukiwań przekazali do katowickiego IPN. Jerzy Korwin-Małaczyński był obecny przy poszukiwaniach prowadzonych przez Instytut Pamięci Narodowej 16 listopada 2007 roku w Barucie. Kilkucentymetrowa warstwa śniegu pokrywała wówczas barucki las. Prokurator Piotr Nalepa i Jarosław Święcicki, archeolog z Muzeum Śląskiego w Katowicach, Świdrem geologicznym nękali ziemię, próbując wyciągnąć z niej tajemnice. Nie znaleziono jednak niczego, co pomogłoby w zlokalizowaniu miejsca pochówku. Badania prowadzono w miejscu, które kilka tygodni wcześniej wskazał georadar. Andrzej Sikorski, reporter TVP Lublin, około 20 metrów od polany namierzył wykop, w którym mogły być pochowane szczątki żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. Świdrem geologicznym dokonywano odwiertów we wskazanym miejscu i dokładnie centymetr po centymetrze szpachelką przeglądano wydobytą ziemię. Tyle takich dziur już w tej sprawie wykopaliśmy i ciągle bez efektu. Niepokoił się prokurator Piotr Nalepa. Nic nie wskazuje na to, aby w tym miejscu był wcześniej wykopany dół. Analizował wydobytą ziemię Jarosław Święcicki. Po godzinie poszukiwań do lasu przyszedł mieszkaniec Baruta, Józef Brol. Panowie, nie tędy droga, powiedziała wśród pracujących zapadła cisza. To jest po drugiej stronie polany. Miałem wtedy jedenaście lat i to widziałem. Z relacji Brola wynikało, że ubecy wykopali po lewej stronie polany dół, do którego wrzucali szczątki partyzantów, później wszystko podpalili. Tam musi być choćby spalenizna, mówił. Prokurator Nalepa zabrał Brola na drugą stronę polany. Tam mieszkaniec Barutu nogą na świeżym śniegu narysował miejsce, w którym, jak zapamiętał, był wykopany dół i płonął ogień. Mogiła miała mieć wymiary trzy na trzy metry i być zasypana popiołem. Chodziliśmy w to miejsce przez lata i kładliśmy kwiaty, wspominał. Kazał mi ojciec, jakbym tego nie zrobił, to bym dostał lanie. Józef Brol w trakcie śledztwa prowadzonego przez Gliwicką Prokuraturę był przesłuchiwany, ale o tym nie opowiedział. Bałem się, tłumaczy. Miejsce, które wskazał Brol, nie przyniosło jednak żadnego przełomu. Po drugiej stronie polany, nad brzegiem wodnego cieku, nie natrafiono na ślady spalenizny, ludzkich szczątków czy wykopów. Do kolejnych poszukiwań w terenie doszło pod koniec maja 2008 roku. Koparka i saperzy z brzegu rozkopali podwórko Stanisława Bera z Wierzbia pod Łambinowicami. W mocno przypiekającym słońcu szukali mogiły z ciałami partyzantów Bartka. Na to, że właśnie tam mogli znaleźć miejsce spoczynku, wskazywały zeznania kilku świadków. Przede wszystkim zaś samego Stanisława Bera, który na początku lat siedemdziesiątych natknął się w ziemi na kości. Budował wtedy dom, w którym dziś mieszka. Budując za komuny najpierw trzeba było zgromadzić materiały, opowiada Stanisław B.R. Przywiozłem piasek, żwir. Musiałem też wykopać dół na wapno. Kopiąc dół, jakieś trzydzieści metrów od domu, natknął się na kości. Leżały na głębokości metra m, metra siedemdziesięciu Początkowo myślał, że to kości bydlęce. Później doszedł jednak do wniosku, że to ludzkie szczątki. Piszczele kościółdowe. Nie było tylko czaszek i kręgosłupów. Wspomina. Odłożył je na stertę, zgłosił sprawę miejscowej milicji, ale nikt się nią nie zainteresował, tak jakby władzą znalezisko było nie na rękę. Ber rozmawiał ze starszymi mieszkańcami Wierzbia i nie ma wątpliwości, że wiedzieli oni, co to za szczątki. Jedni radzili, zostaw to, niech spoczywają w pokoju. Inni mówili to swoich, swoich wymordowali. Jeszcze inni twierdzili, że to pomordowani Niemcy. Nikt nie był skory do szczegółowych rozmów. Nikt też nie chciał się tym zainteresować. Ber w końcu załadował kości i ziemię na przyczepę i rozwiózł po okolicznych polach. Nie przemyślałem tego, powiedział po latach. Ten Ślązak, który pomagał mi budować dom. Nieżyjący już Jan Frydrych, brygadier z PGR, Wiedział, że mord popełnili ubowcy. Ludzie też wiedzieli, tylko nie chcieli gadać, bo byli zastraszeni. Tu był obóz i lotnisko. Tu Urząd Bezpieczeństwa. Działał ostro. W miejscu, gdzie wykopał kości, posadził krzew ku pamięci. Właśnie ten skrawek ziemi, na którym rósł krzew, rozkopano. Warkot pracującej koparki słychać było już z daleka. Odgłos, jaki wydawała, przypominał dźwięk rosyjskich spychaczy, które słychać w ostatnich scenach filmu katyń Andrzeja Wajdy. Zasypują wtedy mogiły z pomordowanymi polskimi oficerami. Przerzucono tony piachu, wdarto się na dwa i pół metra w głąb ziemi. Nie znaleziono ani jednej ludzkiej kostki, ani jednej czaszki. Waleria Gołda, która mieszka pod Albera, Miała w 1946 roku 11 lat. Pamięta, że stacjonowały tam wtedy UB i NKWD. Nie zapomniała, jak pewnego dnia widziała idących drogą kilkunastu młodych mężczyzn. Szła wtedy z siostrą do pałacu, w którym jej matka pracowała jako kucharka. Gotowała obiady dla stacjonujących tam funkcjonariuszy NKWD. Szli od lasu, od lotniska. Po prostu chcieli się gdzieś schronić, opowiedziała. Weszli szybko do jednego budynku, tak jakby coś ich spłoszyło, ale drewniane schody się zawaliły. Spadli, potłukli się. Pobiegli do następnego budynku po drugiej stronie drogi. Ten budynek stoi do dziś na podwórzu Stanisława Bera. Co się później stało z młodymi mężczyznami, tego Waleria Gouda już nie wie. Żołnierze mieli zostać rozstrzelani kilkanaście metrów od budynku obok szklarni. Ich ciała miały spocząć w ziemi. Jak opowiada Stanisław Ber, z grupy miał się uratować tylko siedemnastoletni chłopak. To dzięki temu, że na strychu budynku przykrył się matami słomianymi i siedział tam dwa, trzy dni, aż wszystko ucichło. Tematy miałem na strychu długo, jeszcze w latach osiemdziesiątych, mówi Ber, pokazując chętnie własny strych. To może być jeszcze jedna wersja cudownego ocalenia Andrzeja Bujaka. Nic jednak nie potwierdza tego, że to właśnie w wierzbiu na strychu Mógł się skryć partyzant. Półtora miesiąca po rozkopaniu podwórza wykop sprawdzono jeszcze georadarem. Nie dało to jednak efektu. To był koniec prac w tym miejscu. — Wierzbie już nam nic nie przyniesie — stwierdził prokurator Piotr Nalepa na zakończenie prac. — Jedynym wytłumaczeniem tego, że nic nie znaleźliśmy, gdy przyjmiemy, że świadek mówił prawdę, jest to, iż nieświadomie wywiozł wszystkie szczątki gdzieś na pola. Raczej nie jest możliwe, by jakieś służby sprzątnęły je, nie będąc przez nikogo zauważone. Najprawdopodobniej gospodarz posesji wszystko wywiózł. Albo się pomylił. Poszukiwania mogił żołnierzy Bartka zaprowadziły prokuratora Piotra Nalepę na skraj lasu pod Starym Grotkowem. Tutaj wreszcie udało się odnaleźć ludzkie szczątki. Nie były to jednak kości tych, których prokurator i PN szukał, ale groby jeńców wojennych. Wskazywały na to tabliczki identyfikacyjne, które udało się znaleźć na leśnym cmentarzyku. Na jednej z nich jest cyfra 3, co może oznaczać obóz, z którego pochodził zmarły, a pod nią numer jeńca. Później ustalono, iż najprawdopodobniej mogą to być zwłoki jeńców wojennych z niemieckiego obozu jenieckiego w Łambinowicach lub polskich pracowników przymusowych, z obozu mieszczącego się w zabudowaniach folwarcznych zlokalizowanych w czasie II wojny światowej w Chruścinie Nyskiej. Kilka kilometrów od poniemieckiego lotniska pod Starym Grotkowem runo leśne skrywało ślady ofiar II wojny światowej. Na miejscu pochówku poukładano z kamieni nagrobki. Kiedyś stały tam też drewniane krzyże, do których przybito tabliczki identyfikacyjne. Upływ czasu obalił krzyże na ziemię i przykrył liśćmi. Znaleziono też resztki zniczy, które miejscowi stawiali na grobach nieznanych ofiar. Tutaj stało ze dwadzieścia takich krzyży, niektóre miały przybite po dwie lub trzy tabliczki, opowiadał Franciszek Solak, który wskazał leśny cmentarz katowickiemu IPN. Po wojnie tu chodziłem, gdy byłem mały, wtedy jeszcze wszystko stało, ale poprzewracało się jakieś pięćdziesiąt lat temu. Od tamtej pory już nic nie ma. Nie wiem, kto tu może spoczywać. Nawet nie wiem, czy zostali zabici, czy też zmarli z wyniszczenia pracą ponad siły. Na początku maja 2009 roku prokurator Piotr Nalepa wraz z ekipą znów wyruszył w teren. Tym razem po to, by spenetrować lasy między Wierzbiem a Sowinem w powiecie nyskim. Leśnicy wskazali tu leśniczówkę, którą kiedyś nazywano Kroner a która odpowiada układowi topograficznemu podawanemu przez Jana Zielińskiego. Za domem, który miał być budynkiem parterowym postawionym z czerwonej klinkierowej cegły, jej resztki walają się jeszcze w lesie, znaleziono podmurówkę, na niej mogła stać owa drewniana weranda. Za nią miał być sad. Dzisiaj jest tam szczere pola, ale świadkowie opowiedzieli, że faktycznie był tam sad. Blisko stąd do poniemieckiego lotniska. Świadkowie wskazują miejsca, w których stały lotniskowe baraki. Dzisiaj to miejsce porasta już wysoki las. Teren opada w stronę miejscowości Wierzbie. Kilkadziesiąt lat temu, gdy las dopiero piął się do góry, było z tego miejsca widać białą wieżyczkę kościoła, który stoi w Wierzbiu. Wszystko się tu zmieniło od 1946 roku. Zauważa Jarosław Święcicki, archeolog z Katowic. Staramy się dojść do grobów po zabudowaniach i faktach zamieszczonych w zeznaniach. Za domem, tam gdzie dziś jest pole przygotowane na sadzonki leśne, był sad. Drzewa owocowe rosły też po lewej stronie. Dzisiaj jest tam wysoki las. Wieży kościoła w Wierzbiu już nie widać, ale ludzie, którzy odwiedzali kopiących, mówili, że gdy lasu nie było, to można było ją dostrzec. W pobliżu są też resztki fundamentów po lotniskowych barakach. Nie zmieniły się sąsiednie tory i odległość od drogi. Saperzy z Gliwic przekopali altankę w towarzystwie tnących skórę komarów. Głęboko aż dotarli do wody. Nic. Żadnej kości. Ani strzępka munduru. Dokonano kilku odwiertów świdrem geologicznym, Jarosław Święcicki z cyzorykiem badał wydobytą z głębokości ziemię. Centymetr po centymetrze. Okazywało się, że warstwy geologiczne są nienaruszone. Nikt nigdy nie kopał tam żadnej mogiły. Jednocześnie wykrywacze metalu kilka razy wypikały łuski, w sumie 17 sztuk, po pociskach pochodzących z radzieckich pepeszek. Czy to przypadek? że gdzieś w środku lasu jest takie nagromadzenie resztek amunicji? Na obszarze, gdzie dawniej był sad, odkryliśmy miejsca, w których były doły później zasypywane. Sięgają do dwóch metrów w głąb ziemi. Pytanie, czy są one związane z grobami? Zastanawiał się Jarosław Święcicki. A jeśli to były groby, to czy mają one związek z żołnierzami Bartka, czy może raczej z jeńcami, którzy pracowali w okolicznych majątkach? — Zawsze wybierając się w teren na każde z poszukiwań, dr Tomasz Konopka zabierał z sobą czerwony koszyk, który pakował do bagażnika auta. W nim chował pędzelki, sitka do przesiewania i czarne foliowe worki, w których można byłoby schować kości. Ciągle miał jednak nadzieję, że w końcu się przydadzą. Doktor Konopka w trakcie poszukiwań w leśnictwie Kroner wyjaśniał, po czym można poznać grób, na które archeolodzy mogą natknąć się w swojej pracy. Jeśli grób jest masowy, to po 60 latach jest szansa na to, że zostały w nim nie tylko kości, ale także inne szczątki, na przykład odzież czy sprzączki żołnierskie. Złoki byłyby w bardzo dalekim stadium rozkładu, ale zostałoby coś więcej niż kości. Tłumaczył konopka. W pojedynczym grobie po tylu latach nie ma już szansy na znalezienie czegoś więcej niż kości. Zostaje tylko szkielet. Doktor Konopka na podstawie swoich badawczych doświadczeń wie, że jest szansa na identyfikację zwłok i to nawet po 60 latach. Nie wszystkich, ale części tak. Można tego dokonać badając zmiany anatomiczne, na przykład widoczne kalectwo, o którym wiedzą najbliżsi. Gdyby żyli krewni tych osób, to można oczywiście pokusić się o badania DNA, wyjaśniał. Nie ma takiej możliwości, by w sześćdziesiąt lat kości uległy całkowitemu rozkładowi, ale mogło być tak, że zwłoki po morderstwie zakopano, a po kilku latach wydobyto je i dla zatarcia śladów pochowano na jakimś legalnym cmentarzu. Tej ewentualności nie da się wykluczyć. Taki bieg wypadków całkowicie zatarłby ślad i zniweczył szansę na znalezienie szczątków partyzantów. Gdyby zwłoki wykopano w ciągu kilku miesięcy, to w ziemi nie znajdziemy już nic, chyba że jakieś sprzączki czy łuski, tłumaczy dr Konopka. Ale gdyby to zrobiono po kilku latach, to w ziemi zostałby ślad. Jaki to ślad? Ziemia na głębokości kilkudziesięciu centymetrów zaczyna zmieniać zapach na gnilny. Ponadto nad samymi zwłokami ziemia ma już inną barwę. Staje się niebieskawa. Po wyciągnięciu każdej następnej warstwy ziemi wącham ją, mówił Tomasz Konopka, przykładając do nosa palce, w których trzymał grudkę ziemi. I szczerze powiem, że mój nos kilka razy czuł już ten gnilny zapach, ale za każdym razem, gdy przekopano się w głąb, okazało się, że to nie to. Do poszukiwaczy w trakcie prac w dawnej leśniczówce dotarła informacja o Piotrze, miejscowym pasjonacie historii. Odnaleziono go. Ubrany w wysokie buty, spodnie moro i kolorową koszulkę opowiedział im historię, która przytrafiła mu się kilkanaście lat wcześniej. Penetrował ruiny w okolicy majątku Schaffenberg. Wskoczył do obmurowanego dołka, głębokiego gdzieś na metr. Ziemia była bardzo pulchna i ugięła się pod jego ciężarem. Liczył, że może znajdzie jakiś eksponat z II wojny światowej. Nogą odgarnął czarną ziemię. Zobaczył podeszwę buta, po chwili ukazały mu się strzępy odzieży. Po tym pożółkła kość, która jego zdaniem mogła być żebrem. Zagrzebał to, wyskoczył z dołka i odszedł. W piątkowe ciepłe majowe popołudnie nie potrafił jednak odnaleźć tego miejsca. W ruinach majątku żaden dołek nie pasował do tego, które opisywał. Zbadano te wyglądające podobnie ale bez efektu. 13 października 2009 roku nastąpiła kolejna próba poszukiwań w okolicach lotniska w Starym Grotkowie. Już ostatnia. Pamiętano o różnych sygnałach, relacjach. Jeden z okolicznych mieszkańców utrzymywał, iż na skraju lasu, dwa kilometry piechotą od betonowego pasa startowego, znalazł kości, a jego znajomy jakieś guziki. Przy pomocy różdżki wskazał miejsce, które przekopali saperzy. Niecodzienna metoda okazała się jednak w tym przypadku nieskuteczna. Prokurator Piotr Nalepa był co najmniej kilkanaście razy w terenie na poszukiwaniach mogił. Do tej pory nie udało się potwierdzić naszych przypuszczeń, ale nie poddajemy się i będziemy szukać dalej. Zapowiadał po poszukiwaniach w leśniczówce Kroner, między Wierzbiem a Sowinem. Chciałbym w końcu sprawdzić dokładnie wszystkie typowane miejsca. Dopiero gdy poszukiwania okażą się bezskuteczne, będę podejmował decyzję o umorzeniu śledztwa wobec niewykrycia sprawców. W końcu jednak szczęście uśmiechnęło się do prokuratora i archeologów. Może i niewiele było tego szczęścia, ale udało się znaleźć ważny dowód. 2 i 3 lipca 2009 roku poszukiwacze po raz kolejny wrócili na polanę Hubertus w Barucie. Komary nie niemiłosiernie. Saperzy rozpalili więc małe ognisko, by dym odstraszał natrętne owady. Żartowano nawet, że na hubertu się znów płonie ogień. Poszukiwania prowadzono pod małym krzyżem stojącym po prawej stronie polany, przy fundamentach dawnej stodoły. Udało się wykopać troki, sprzączki i podeszwy butów, ale najcenniejsza była kość. Jedna, jedyna. W typowanym punkcie ukrycia masowego grobu żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych w wykopie sondażowym odnaleźliśmy pozostałości miejsca, w którym doszło do niszczenia śladów i dowodów zbrodni. Tłumaczy prokurator Piotr Nalepa. Ujawniliśmy troki i rzemienie, kilka łusek oraz kilka kości. Jedna z nich, jak stwierdził biegły, to kość ludzka. Owa kość pojechała na badania do Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tam początkowo potwierdzono na 90%, że to kość ludzka. Później poszerzono zabiegi o specjalistyczne badania, które dały całkowitą pewność. To górny odcinek trzonu prawej kości piszczelowej. Badanie homogenetyczne wykazało jednoznacznie, że to kość ludzka i należała do osoby płci męskiej. Jej stan wskazywał na to, iż od zgonu minęło kilkadziesiąt lat. Mało tego, kość miała wyraźne uszkodzenia. Doktor Konopka jednoznacznie stwierdził, że to ślad po silnym wstrząsie. Mogło do niego dojść w wyniku wybuchu, postrzału, upadku z dużej wysokości czy przygniecenia znacznym ciężarem. Do złamania doszło przed zeszkieletowaniem, a to bardzo ważne ustalenie. To jest pierwszy materialny dowód na to, że tam miało miejsce zdarzenie, o którym opowiadają mieszkańcy Barutu, powiedział Piotr Nalepa. Będziemy badać jeszcze jedno miejsce. Postaramy się znaleźć szkielety. Mamy jeszcze kilka innych typów, ale tam już szeroko badaliśmy i wydaje mi się, że nic nie znajdziemy, mówił. Kolejne poszukiwania na polanie śmierci prowadzono jeszcze na przełomie października i listopada. Nie przyniosły już jednak żadnych efektów. Dlaczego mimo tylu wizyt na Hubertusie, wielokrotnego używania łopat i świdrów geologicznych, udało się znaleźć tylko jedną kość? Polane przekopano wzdłuż i wszerz już na początku lat dziewięćdziesiątych w ramach śledztwa prowadzonego przez gliwicką prokuraturę. Gdyby polana kryła jakieś kości, to nawet w trakcie niezbyt dokładnie prowadzonych prac z pewnością by się na nie natknięto. Odpowiedź na postawione wyżej pytanie jest chyba jedna. Ktoś szczątki partyzantów musiał wykopać i wywieźć w nieznane miejsce. Mieszkańcy Barutu wspominali, że kilka lat po eksplozji w lesie prowadzono prace melioracyjne. To był doskonały pretekst do tego, aby nie budząc specjalnych podejrzeń okolicznych mieszkańców, dowody mogące zdemaskować ubecką zbrodnię wrzucić na przyczepę, wywieźć i ukryć na zawsze. Bez niepotrzebnych świadków. W taki sposób tajemnice Barutu zakopano po czasy. W sprawie operacji Lawina przewija się wątek krótkich angielskich mundurów z napisem Poland. Przesłuchiwany przez prokuratora Stanisław Piecuk zeznał, iż na początku lat 90. rozmawiał z Kazimierzem Szlenkiem, który po wojnie był szefem Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Rybniku. Dowiedział się, że po wojnie po Rybniku paradowali w mundurach żołnierze zwolnieni z polskich sił zbrojnych. Często między wojakami a mieszkańcami Rybnika miało dochodzić do awantur, Kilku takich żołnierzy aresztowano i osadzono w Rybnickim więzieniu. Początkowo nie wiedziano, co z nimi zrobić. Wtedy zadzwonił ktoś z Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Katowicach i powiedział, że będzie transport partyzantów i żeby zatrzymanych żołnierzy doładować. Kazimierz szlęk przypuszczał, iż zabrano ich na rozwałkę. Podczas śledztwa IPN dokonał oględzin akt funkcjonariuszy zatrudnionych w trzecim Wydziale Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Katowicach. Szczególnie uważnie przyjrzano się dokumentom funkcjonariuszy, którzy mogli brać udział w operacji Lawina, gdyż zajmowali się zwalczaniem bandytyzmu. W papierach Antoniego Oleksiaka i Mieczysława Bielaka znaleziono zapisy mówiące o ich udziale w akcjach przeciwko bandom NSZ na terenach województw katowickiego i opolskiego. W pozostałych dokumentach takich zapisków nie stwierdzono. Udało się także przesłuchać Czesława Gęborskiego, według Zielińskiego – jedną z głównych postaci operacji Lawina. Podczas spotkania z prokuratorem w październiku 2001 roku powiedział, iż w roku 1946 pracował przy telefonie i nie brał udziału w żadnych akcjach poza siedzibą UB. Wykluczył, jakoby koledzy z jego wydziału mogli uczestniczyć w takich akcjach. Po pierwsze, odległość była duża, a po drugie, nie znali ani terenu, ani góralskiego żargonu, co od razu by ich zdekonspirowało. IPN przesłuchał także kilkudziesięciu innych pracowników UB z urzędów w Katowicach, Strzelcach Opolskich i Opolu. Stanowczo zaprzeczyli, jakoby mieli słyszeć bądź uczestniczyć w operacji lawina. Wątpili także, aby można było przygotować taką akcję bez społecznego oddźwięku. Prokuratorowi Piotrowi Nalepie nie pozostało nic innego, jak tylko umorzyć śledztwo, co nastąpiło w czerwcu 2010 roku. Decyzję uzasadniono na 40 stronach. Były dwie prawne podstawy umorzenia wątku dotyczącego organizacji operacji Lawina i eksterminacji żołnierzy Bartka. Pierwsza wobec śmierci potencjalnych podejrzanych Romkowskiego, Czaplińskiego, Śliwy, Weintrauba, Gęborskiego, Osowskiego i Iwańskiego. Druga wobec niewykrycia pozostałych sprawców. Wymienieni byli potencjalnymi podejrzanymi, ponieważ nigdy nie przedstawiono im zarzutów udziału w zbrodni komunistycznej, stanowiące jednocześnie zbrodnie przeciw ludzkości, chociaż były ku temu podstawy. Z kolei wątek w sprawie zabójstw partyzanta o nazwisku Cieślar i Jana Przewoźnika, pseudonim Ryś, dotyczący Weintrauba i Gęborskiego, także został umorzony z powodu śmierci sprawców. W przypadku Henryka Wędrowskiego i Jana Zielińskiego, których przesłuchano jedynie jako świadków, a nie ma wątpliwości, że brali udział w akcji, Materiał dowodowy nie dawał podstaw do stawiania zarzutów. Istnieją okoliczności, których nie sposób wyjaśnić, a zgodnie z Polskim Kodeksem Karnym wątpliwości trzeba rozstrzygać na korzyść podejrzanego. W sprawie funkcjonariuszy Kuczyńskiego, Kurpowiesa, Kratko, Finka i Dowkana nie ujawniono dowodów świadczących o ich udziale w zbrodni, zarówno na etapie jej planowania, jak i urzeczywistnienia tych zamierzeń. Natomiast w przypadku Henryka Mandelbauma, Tadeusza Pietrzaka, Antoniego Oleksiaka, Mieczysława Bielaka oraz Jana Pytla, w ich dokumentach znaleziono informacje świadczące o tym, że brali udział w zbrojnych akcjach przeciwko partyzantom Narodowych Sił Zbrojnych. Nie można jednak stwierdzić jednoznacznie, że chodzi tu o akcję Lawina. Pierwsi trzej w trakcie przesłuchań zaprzeczyli, jakoby brali w niej udział. W trakcie kwerend w archiwach stwierdzono, iż dokumenty dotyczące akcji lawina sporządzano jedynie do początku września 1946 roku. Zasadnym jest przyjęcie, iż dokumenty dotyczące jej realizacji zostały celowo zniszczone lub usunięte w celu zatarcia śladów i dowodów popełnienia tej zbrodni ludobójstwa przez funkcjonariuszy Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, pisze prokurator Nalepa w decyzji o umorzeniu śledztwa. Na podstawie zgromadzonych dowodów można wysnuć wniosek, iż w 1946 roku w Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego w Warszawie zaplanowano operację pod kryptonimem Lawina, której celem było fizyczne zlikwidowanie członków zgrupowania Narodowych Sił Zbrojnych z terenu Podbeskidzia. W jej trakcie doszło do zabójstwa co najmniej 158 żołnierzy. Partyzanci prześladowani byli z powodów politycznych. Funkcjonariusze UB działali w ramach struktur państwa totalitarnego, posługującego się na wielką skalę terrorem dla realizacji celów politycznych i społecznych. Popełniając te czyny, brali tym samym świadomie udział w prześladowaniach ze względów politycznych oraz to, że system stalinowski panujący w naszym kraju do 1956 roku został uznany przez społeczność międzynarodową za system zbrodniczy, stwierdził w uzasadnieniu swojej decyzji prokurator Nalepa. Podczas blisko dziewięcioletniego śledztwa udało się przesłuchać 21 żyjących jeszcze członków zgrupowania Narodowych Sił Zbrojnych, a także 47 najbliższych członków rodzin podkomendnych Bartka. Ustalono 49 imion i nazwisk zamordowanych, jedynie nazwiska siedmiu kolejnych oraz konspiracyjne pseudonimy 17 następnych partyzantów. Wszystkich poległych zidentyfikować się nie udało. W sumie funkcjonariusze Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego wymordowali co najmniej 158 osób. Mimo iż od zbrodni minęło już ponad 66 lat. Nie ulega ona przedawnieniu, ponieważ jest to zbrodnia przeciwko ludzkości. A tej przedawnienie nie obejmuje. Zakończenie prac przez katowicki IPN i umorzenie śledztwa przez prokuratora Nalepę wcale jednak nie zakończyło poszukiwania szczątków żołnierzy Bartka. W czerwcu 2012 roku archeolodzy na trzy tygodnie wrócili na Barucką Polanę. Prace zorganizowano w ramach Ogólnopolskiego Projektu Badawczego Instytutu Pamięci Narodowej Poszukiwania Nieznanych Miejsc Pochówku Ofiar Terroru Komunistycznego z lat 1944 56 W ramach projektu prowadzono także prace na Cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu oraz na warszawskich Powązkach. Badaniami na Hubertusie kierował dr habilitowany Krzysztof Szwagrzyk, naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN we Wrocławiu. Archeolodzy dokładnie przekopali polane, dochodzili do warstw ziemi, które na pewno nie były nigdy ruszane. Dokonali półtora tysiąca odwiertów sondażowych, co pół metra, co metr. To ogromna liczba. Znaleźli kilkadziesiąt kawałków ludzkich kości. Były to różne kości kończyn górnych i dolnych, a także kilka fragmentów kości czaszek. Wszystkie połamane. Jak wielka musiała być siła eksplozji, że pękały kości czaszek? Z ziemi wydobyto również różne akcesoria żołnierskie magazynki, pociski, łuski, sprzączki, zapewne z battle dress, fragmenty butów. Z Baruta wyjechali jednak nieusatysfakcjonowani. Niestety, efekt poszukiwań nie jest taki, jakiego się spodziewaliśmy. Przyjeżdżając, liczyliśmy na to, że znajdziemy masowy grób ze szczątkami ofiar mordu z 1946 roku. Wszystko to, co znaleźliśmy, potwierdza jednak to, co już wiedzieliśmy wcześniej, że tam dokonano mordu. Z pewnością możemy jednak wykluczyć, że miejsce pochówku szczątków znajduje się w obrębie polany, podsumował Krzysztof Szwagrzyk. To, że znaleziono szczątki, a nie odkryto zbiorowej mogiły, potwierdza również hipotezę, że po kilku dniach ci, którzy dokonali mordu, wrócili na miejsce i zatarli ślady zbrodni. Szczątki ofiar zostały później zabrane. Wydaje mi się, że sprawcy zbrodni mieli świadomość, że nie wykonali wszystkiego tak, jak powinni. Ślady po mordzie były zbyt widoczne. Zbyt wielu ludzi przechodziło obok polany, chociażby z Dąbrówki do Barutu czy odwrotnie. Pozostawienie tego w takim kształcie z pewnością doprowadziłoby do ujawnienia i do tego, że miejscowa ludność stawiałaby krzyże czy zapalała świeczki, mówi Krzysztof Szwagrzyk. Jego zdaniem czerwcowe poszukiwania nie zamknęły jeszcze całej sprawy. Zakończono pewien etap prac, ale na pewno nie jest to finał postępowania, które ma wyjaśnić, gdzie spoczywają szczątki ludzi od Bartka, ale także od Wołyniaka i być może jeszcze dwóch, trzech innych grup niepodległościowych, które z terenów wschodniej Polski przewieziono na Opolszczyznę i zlikwidowano. Dopóki będzie istniał Instytut Pamięci Narodowej, my, poszukując miejsc pochówku ofiar terroru komunistycznego, będziemy to kontynuowali, zapowiada dr Szwagrzyk. Po zakończeniu prac archeologicznych polanę uporządkowano, ziemię wyrównano. Gruz ze stodoły złożono pod małym krzyżem. Pozostawiono też odkryte fundamenty budynku, gdzie wprawne oko bez problemu zauważy miejsca, w których podłożone zostały ładunki wybuchowe. Dziś nie trzeba się już zastanawiać, gdzie się znajdowało miejsce kaźni. Fundamenty widać gołym okiem.